To są informacje Polskiego Radia 24. Wybory parlamentarne na Węgrzech zakończone. Do urn poszła rekordowa liczba uprawnionych. Bój o demokrację i liberalne Węgry dopiero się zacznie, tak mówił ekspert w naszym studiu. USA zablokują cieśninę Ormus, zapowiada prezydent Trump. Jak dodaje, kilka krajów pomoże ją oczyścić z min. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk. Zapraszam. Ponad 74%. Taka była frekwencja w wyborach parlamentarnych na Węgrzech o godzinie 17. W ciągu dnia przed wieloma lokalami wyborczymi, głównie w Budapeszcie, ustawiały się kolejki chętnych do oddania głosu. Głosowanie już się zakończyło, lokale wyborcze są właśnie zamykane. Węgrzy mogli też głosować w naszym kraju. W konsulatach w trzech miastach, także w ambasadzie w Warszawie. Na zmiany w swoim kraju liczy Nicolet Siklosi-Dąbrowska, która mieszka w Polsce od 25 lat. Jak przekonuje, zmiany w jej kraju są konieczne, bo coraz więcej ludzi narzeka na trudną sytuację ekonomiczną. Kiedyś naprawdę jeździło się na Węgry i można było spokojnie zrobić zakupy w sklepach, nie brakowało towarów. W tym momencie mam wrażenie, że trochę wracamy gdzieś do lat 70., 80., gdzie niektórych produktów brakowało po prostu, a z nie najgorszej powiedzmy średniej pensji jest aktualnie naprawdę no, niełatwo wyżyć. Według niezależnych sondaży rządzący Fidesz Wiktora Orbana przegra z opozycyjnym ugrupowaniem Tisa Pejtera Modiora. Lider Tisy w przypadku wygranej będzie musiał się zderzyć z ogromną machiną instrumentów zbudowanych przez Fidesz i Orbana. Chodzi o zabetonowanie wielu instytucji, tak mówił na naszej antenie Robert Hoyda z Akcji Demokracja oraz Turde Konstytucja. Jak dodał nasz gość, martwi też jeszcze jedno wypowiedź pułkownika węgierskiego, który na jednym z, z tych wydarzeń jeszcze przed wyborami wspomniał o tym, jak daleko siły wewnętrzne są skorumpowane i zaangażowane w te działania, których się zazwyczaj nie widzi. U nas był system do i podsłuchiwania. Można byłoby się też domyślać, że i tam podobnie to działa i może działać dalej. Więc to jest tak naprawdę ten bój o demokrację i ewentualnie Liberalne Węgry dopiero się zacznie. To już po zamknięciu lokali wyborczych rozpocznie się liczenie głosów. Pierwsze cząstkowe wyniki powinny być podane około 20. Dni obecnego premiera Węgier przy władzy są policzone, tak uważa Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.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 Za premiera Orbana kciuki trzymają polskie partie prawicowe. Politycy Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości uważają, że Fidesz utrzyma władzę. Bez względu na wynik wyborczy będzie to decyzja demokratyczna, mówi poseł PiSu Sebastian Kaleta.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 Od 22 w Polskim Radiu 24 zapraszamy na węgierski wieczór. Zaproszenie do naszego studia przyjęli eksperci. Będziemy się też łączyć z naszymi wysłannikami na Węgry, którzy obserwowali wybory. Prezydent Donald Trump oskarża Iran o złamanie obietnicy. Zapowiada też amerykańską blokadę cieśniny Ormus. Amerykański przywódca zarzuca Teheranowi, że wbrew wcześniejszym deklaracjom nie odblokował szlaku handlowego, czym wywołał niepokój na świecie. Cieśnina Ormus powinna być niezwłocznie otwarta, napisał Trump w mediach społecznościowych. W wywiadzie dla Fox News przypomniał, że był bardzo rozczarowany postawą państw NATO, które, jak mówił, nie chciały pomóc w ochronie cieśniny Ormus. Teraz ma być inaczej. Wsparcie zaoferowała m.in. Wielka Brytania. Kraje NATO zgłosiły chęć przybycia i pomocy w cieśninie, a nie zajmie to dużo czasu. Więc oczyścimy cieśninę, będzie ona mogła być niedługo już używana. Musimy na nowo przemyśleć NATO ze względu na postawy sojuszników wobec wojny w Iranie, tak stwierdził prezydent USA w wywiadzie dla telewizji Fox News.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 Pływieczur retują nas przed komarami i muszkami. Owady są ich głównym posiłkiem. To były informacje Polskiego Radia 24. Wschodnie będzie jutro na wschodzie i w centrum. Na zachodzie ma być dużo chmur. Będzie cieplej niż dzisiaj. 12 stopni od Podlasia po Podkarpacie. 14 stopni będzie w centrum. 17 na ziemi lubuskiej. Na Półwyspie Helskim nadal ma być zimno 7 stopni. 6 minut po godzinie 19. Czur w Polskim Radiu 24. A my przenosimy się teraz w lata 70. XX wieku, gdzie w katowickich szopienicach rozegrał się dramat, o którym władze PRL-u wolały milczeć. Huta metalin jest żelaznych, jeden z najbardziej dochodowych zakładów Polski ludowej systematycznie truła dzieci mieszkające w jej pobliżu. Doktor Jolanta Wadowska Król, pielęgniarka Wiesława Wilczek i profesor Bożena.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 29 minut po godzinie 19. Stan dnia. Punktualnie o godzinie 19. Wszystkie lokale wyborcze na Węgrzech zostały zamknięte. No i ostatnie informacje mówią o tym, że frekwencja na 18.30 wynosiła 77,8. Procent połączyliśmy się teraz z naszym korespondentem na Węgrzech, redaktorem Piotrem Piętką. Witaj redaktorze drogi. No i jak wyglądało to głosowanie? Bo chyba wyglądało burzliwie, aczkolwiek spokojnie. Ja również witam redaktora, witam z Budapesztu, witam z naprzeciwka węgierskiego parlamentu. Gdzie zbiera się, zbierają się wyborcy partii TISA, gdzie oczekiwany jest, po, teoretycznie powinien teraz wyjść, no ale pewnie to się chwilę opóźni, lider tej partii po raz pierwszy, bo dwa razy ma dzisiaj wystąpić do tłumu, czyli Peter Modior. Powiedziałeś, że wszystkie lokale zostały zamknięte. To yy, Przepraszam, że nie chciałbym Cię poprawiać, ale to nie do końca jest prawda. To znaczy, Dobrze. nie można już oczywiście dojść, ale niestety duże kolejki, bo tak jak powiedziałeś, rekordowa frekwencja, ludzie po prostu chcą głosować, więc ten, kto ustawił się w kolejce do 19, jeszcze to, to głosowanie może zrobić, może zagłosować i dlatego nie znamy nawet części wyników. Poznamy je dopiero, kiedy ostatnia osoba zagłosuje, kiedy ostatni lokal na Węgrzech zostanie zamknięty i wtedy dopiero będzie można podać jakiekolwiek cząstkowe wyniki. Na Węgrzech nie, nie ma, nie robi się wyników exit poll, natomiast jedna, jeden z najważniejszych portali niezależnych telex przygotował razem z firmą 21 taki sondaż przedwyborczy, czyli najświeższy z, przed, z soboty i z ostatnich dni I tam według tego sondażu partia TISA ma się ocierać o większość bezwzględną, czyli dwóch trzecich w parlamencie dostała tam 55% poparcia w tym sondażu nieco mniej partia Fides. Tak jak mówię, czekamy, atmosfera była podniosła od rana ludzie w kolejkach, jeszcze przed otwarciem przed otwarciem tych lokali ludzie ustawiali się w kolejkach. Potem mieliśmy takie oczywiście przerwy, że trochę mniej ludzi głosowało, ale 78 na godzinę, na godzinę 17, 18, przepraszam, 30, 77 i 80, to jest bezwzględny rekord. Nigdy po 90 roku na Węgrzech tyle osób nie głosowało. Ta frekwencja, rekord frekwencji został pobity już mniej więcej o godzinie 17:00. natomiast no, to jest fantastyczny rekord, to jest fantastyczne pokazanie, że Węgrzy chcą głosować, że Węgrzy chcą uczestniczyć w tym procesie. Zobaczymy, czy chcą zmienić system. Wszystko na to wskazuje, że tak będzie, że nowym premierem jest. Powiem, powiem taką osobistą refleksję. Przed chwilą widziałem z mityngu po wyborczego przed, powyborczego Fidesu występował szef kancelarii premiera jego główny doradca Gergiej Gujasz i powiem szczerze, tak jak z dziennikarzami siedzieliśmy patrzyliśmy się na Gergieja Gujasza to widać, że w oczach widać porażkę, widać, że tam jest duży strach, widać, że jest zdenerwowanie nie widzieliśmy jeszcze jak wygląda, jak wygląda Peter Monior, czekamy na to, ale wydaje się, że tutaj pewność, bo też rozmawiamy oczywiście wśród, wśród przedstawicieli tej partii widać, że tu znowu pewność jest duża, że to zwycięstwo będzie i będzie to zwycięstwo duże czekamy na te wyniki, czekamy Także na Petera Modziora, co w pierwszym przemówieniu do ludzi powiem. A Piotr, my będziemy się jeszcze łączyli i będziesz mm -hmm. jeszcze opowiadał w specjalnym wydaniu w Polskim Radiu 24. Mm -hmm. Węgierski wieczór zaczynamy punktualnie o 22.00 i punktualnie o 22.00 przekażesz nam te najświeższe, najnowsze, najbardziej wiarygodne informacje, jak wygląda sytuacja wyborcza u naszych bratanków. Dziękuję Ci na razie za Dziękuję tą bardzo. Relację. Chciałem tylko powiedzieć, że właśnie, że właśnie Peter Młodzież wyszedł do ludzi i, i, i zobaczymy, co powie. Także zapraszam na antenę Polskiego Radia, żeby wysłuchać, co miał do powiedzenia. Być może przyszły premier Węgier. Dziękuję ci serdecznie. A my teraz połączyliśmy się z panem Arturem Lorkiem, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UM w Poznaniu. Witam pana bardzo serdecznie. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu. Tak myślę sobie, czy to rzeczywiście może nastąpić zmiana warty na stanowisku premiera w, na Węgrzech? Bo biorąc pod uwagę, jak Wiktor Orban przez 16 lat dzielnie oklejał, betonował, zmieniał układ polityczno-prawny na Węgrzech, no to właściwie wszystko powinno działać na jego korzyść. W tym wypadku wydaje się, że zadziałało wręcz na jego niekorzyść w tej sytuacji, dlatego że ten system jest w tym momencie tak skonstruowany, że on wspiera tego, kto jest największy. No, pech dla Orbana chciał, że w tej sytuacji, w tych wyborach większym, bardziej popularnym okazał się być Peter Modiar. No, prawdopodobnie, Więc, bo jeszcze tak naprawdę no, tak, nie tak. wiemy. Natomiast natomiast natomiast no tutaj możemy to, wnioskować, możemy to wnioskować po tych trendach, które w ostatnich tygodniach w ostatnich tygodniach się pojawiały. I tutaj w tej kwestii się absolutnie nie zgadzam, że jeżeli chodzi o ostateczny wynik, to tego jeszcze nie wiemy. Natomiast jeżeli pada pytanie o to, czy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 Taką odpowiedzią, którą uważam, że jest najbardziej uczciwa, to jest taka, że ta zmiana już nastąpiła, bo ona nastąpiła na przestrzeni całego społeczeństwa, co pokazuje chociażby frekwencja wyborcza. Czy oznacza to, że nowe pokolenia, które stały się dorosłe na Węgrzech i obserwowały bardzo dokładnie to, co robi Wiktor Orban? I w, w końcu jest to społeczeństwo Unii Europejskiej i część Węgrów widziała, jak to działa. Z drugiej strony w większości tego typu Wyborów. Możemy to porównywać to też do sytuacji w Polsce. Oprócz tego elementu ideologiczno-politycznego istnieje element y, merkantylny, finansowy y, tej tak zwanej miski. Czy ta miska węgierska tak zbiedniała, że Węgrzy mówią dość? Zacznę od początku, od tego, o czym pan redaktor wspomniał na początku. Jeżeli chodzi o młode pokolenia wyborców, to jest to pewien element tej zmiany społecznej. To znaczy młody wyborca jest tym wyborcą, który już się w Unii Europejskiej urodził, poznał, jakie płyną benefity z życia w Unii Europejskiej. Natomiast tutaj nie jest to w mojej ocenie przynajmniej kwestia decydująca, dlatego że mnóstwo z młodych Węgrów wyemigrowało i oni, oni poznając życie poza Węgrami są w stanie porównać jak ono wyglądało na miejscu w ojczyźnie i jak wygląda w innych państwach europejskich. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, o której pan redaktor wspomniał, czyli kwestia przysłowiowej miski jest myślę, że bardziej kluczowa, zwłaszcza, że nie można wiecznie, czyli z perspektywy takiej, takiego funkcjonowania codziennego przez ostatnie kilka lat funkcjonować w, w trybie permanentnego zagrożenia i podtrzymywania poparcia dla władzy tylko z powodów wynikających z zagrożeń, które są potencjalne, które są, którymi się straszy mieszkańców. I tutaj hmm, przytoczę taką bardzo krótką historyjkę sprzed dwóch dni, gdzie dwie yy, na prowincji Węgier yy, kobiety starsze rozmawiały między sobą w jednym z marketów, właśnie pomstując na, yy, na kwestie cen i rozmawiały ze sobą bardzo życzliwie, nie życząc Fideszowi i Orbanowi Absolutnie, śmierci czy jakichkolwiek najgorszych rzeczy powiedziały tylko jedną bardzo istotną rzecz, że one chciałyby, żeby. Fides i Orban musieli żyć za takie pieniądze, za jakie one muszą żyć w ciągu ostatnich trzech lat. No, I to jest myślę, że kwintesencja tego, o czym pan redaktor powiedział, tego głosowania za pośrednictwem za, za, z, powodów, z powodów ekonomicznych. No tak, a biorąc pod uwagę, jak wygląda sytuacja przeciętnego Węgra i on, który konfrontuje swoją sytuację z ludźmi z orbity Viktora Orbana wśród jego przyjaciół, no nie mówiąc już o jego zięciu, który jako 24 lat stał się właścicielem Wielkiej takiej firmy, która elektryfikowała małe miasteczka i wsie w, na Węgrzech. No i tych przykładów jest bardzo wiele, że w ciągu tych 16 lat ta grupa, tak zwana nowa elita, nowa elita władzy i finansowej i politycznej, no bardzo się wzbogaciła na Węgrzech. To jest y, rzecz, która prysia... chciałabym Samej, samemu Fidesowi udała w cudzysłowie dużym. Bo m, przejęcie, uwłaszczenie się na, na, na przedsiębiorstwach, czy to m, państwowych, publicznych, czy przyspawanie się prywatnych przedsiębiorców do władzy stworzyło taką strukturę, która no de facto pozwala wywierać pośredni nacisk na wyborców. Tak? Te wszystkie obawy, które wyrażali Węgrzy, nie chcąc, nie chcąc wypowiadać się przed kamerami, nie chcąc wypowiadać się z imienia i nazwiska, wynikały m.in. z tego, że oni obawiali się utraty pracy. I to porównanie właśnie ich pracujących, przeciętnych Węgrów, którzy... Muszą jakoś związać koniec z końcem od pierwszego do pierwszego z tym, w jakim splendorze i w jakim dobrobycie pojawią się węgierskie nowe elity. To też, to też działa, to nie może, to nie, to nie pozostaje niezauważone. I tak jak wspomniałem właśnie, jeżeli, możemy, jeżeli funkcjonujemy w stanie wyższej konieczności jakiegoś zagrożenia, to my też mamy pewną wytrzymałość, która nam pozwala w tym stanie trwać. Być może w tym roku, na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, ta cierpliwość społeczeństwa węgierskiego się skończyła. Pamięta pan początek lat, znaczy środek lat dziewięćdziesiątych? W Rosji mówiło się nowi Rosjanie, czyli ci, którzy wzbogacili się na różnych przekształceniach, przejęciach, etc. No to można byłoby opowiadać, jak to wyglądało w Rosji. Czy można to porównywać do sytuacji węgierskiej i mówić nowi Węgrzy? Trudno mi to pamiętać, chyba że z, z podręczników, natomiast, natomiast jako że z, z historią najnowszą mam sporo wspólnego, to to mogę to tylko z relacji, z relacji do, wobec relacji porównywać. Natomiast myślę, że tutaj różnica, bardziej istotna różnica polega na tym, w jaki sposób ta elita została wygenerowana, ten, te, te nowe społeczeństwo. Tak? Zresztą tego typu autorytarne czy dryfujące w stronę autorytaryzmu reżimy mają tą tendencję do, do wykuwania swoich nowych społeczeństw, tak zwane, Tak Czy to był kiedyś homo sowieticus, czy później nowi Rosjanie, czy teraz właśnie nowi Węgrzy, którzy <śmiech> mieli być kształtowani w, na podstawie tradycji, historii, tak węgierskich traum, chociażby lęków z przeszłości. <śmiech> Teraz, teraz okazuje się, że ten system niekoniecznie, niekoniecznie był, był skuteczny, czy trwały. Tak? Panie Arturze, taka plotka głosi, że w gabinecie Orbana wisi mapa wielkich Węgier. Mm. Czyli tych Węgier, które istniały jeszcze na początku wieku XX. No a po roku 1920 no, przestały istnieć. No i ta jest wielka chęć do powrotu do tych wielkich Węgier i między innymi ta niechęć do Ukrainy wynika, to niektórzy komentatorzy tak mówią albo znawcy tematu, że ta niechęć do Ukrainy wynika z tego, że no Zakarpacie, że te 150 tysięcy mniejszości węgierskiej i że to tak naprawdę być może gdyby Ukraina przegrała wojnę, no to może ten kawałek Wielkich Węgier znowu by do Węgier powrócił. Orban lubi pozować na tle tej mapy. Nawet na szaliku y, swoim piłkarskim taką wielką mapę Wielkich Węgier posiada. Natomiast jeżeli mówimy o samych y, tendencjach czy resentymentach tutaj rewizjonistycznych, tak, czyli takich, które miałyby na celu przywrócić te granice sprzed traktatów trianą, y, to tutaj Pewne działania były w tym zakresie wykonywane przez Orbana. Przecież Orban, Orban wprowadził kartę obywatelstwa węgierskiego. Przyznawał obywatelstwo węgierskie mniejszością węgierskim spoza granic samych Węgier. Czyli Chorwacja, właśnie... z, czyli, Rumunia, czyli Chorwacja, czyli Rumunia, Chorwacja Transylwania, Słowacja zwana na Węgrzech górnymi Węgrami. E, właśnie Ruś Zakarpacka w Ukrainie. To są e, część, też, część też północnej Serbii e, zwana Banatem. To są krainy, które historycznie należały do Królestwa Węgier, przy czym, przy czym tutaj Faktem jest, że te, te zmiany po, po traktacie w Trianu w 20 roku, one były traumatyczne, one są traumatyczne do dziś. Jeżeli traci się m, tak ogromną część terytorium i jedną trzecią e, społeczeństwa, to, to nie są liczby marginalne. E, I na tym, na tym można było budować narrację, która trafiała do społeczeństwa węgierskiego, bo to jest, to jest, to jest rzecz, którą trudno zrozumieć w, w innym państwie. No, w, tej w Polsce jesteśmy nie? W Polsce jest... Jesteśmy w stanie to zrozumieć, bo po roku 45 nastąpiło to, co nastąpiło, więc yy, no, w pewną, pewne zrozumienie dla tego typu procesów, które po drugiej wojnie zaistniały, no mamy, a oni wcześniej. No. Trochę. Tak, z tym, że tutaj e, proszę pamiętać o tym, że e, ja tutaj nie chcę niczego usprawiedliwiać, ale proszę pamiętać o tym, że e, ci Węgrzy na tych ziemiach e, utraconych przez Królestwo Węgier pozostali, natomiast no, my po, po, po II wojnie światowej jednak staliśmy się dosyć e, e, monolitycznym państwem, jeżeli chodzi o... O, o narodowości, te przesiedlenia u nas miały miejsce. To jest innego rodzaju trauma. No i, więc... i, większość, mhm. i większość, może nie zdecydowana, ale ogromny procent Polaków trafił na teren obecnej Rzeczpospolitej. Zgadza się, tak. No dobrze. Jak rozbetonować ewentualnie ten system węgierski? Czy yy, Peter Madzior będzie miał w ogóle szansę na to, żeby no, połamać te różne zabezpieczenia, cudzysłów, wytworzone mhm. przez Wiktora Orbana? Rzeczywiście te instrumenty, mechanizmy z perspektywy obecnej jeszcze władzy węgierskiej, można nazwać zabezpieczeniami, bo Orban poobsadzał skutecznie większość stanowisk na czas kadencji, które, które, będą w najbliższych latach trwały. Natomiast ja widzę dwa rozwiązania. Jedno jest bardziej optymistyczne z perspektywy Tisy. To znaczy, jeżeli jeżeli ta frekwencja i mobilizacja przełoży się na równie wysoki wynik dla Tisy i posiądą większość konstytucyjną, to tutaj sprawa będzie prostsza, wyłącznie zależna od y, dobrej woli, chęci i determinacji y, polityków y, Tisy. Natomiast w przypadku y, uzyskania po prostu bezwzględnej większości w parlamencie y, nowa władza, nowy premier będzie musiał funkcjonować w tym gorsecie. To na pewno będzie ciasny gorset i na pewno będzie to powodowało wiele trudności. Natomiast gdybym miał się wcielić w rolę y, doradcy y, politycznego, to, <laughs> systemowego w takiej sytuacji, to wskazałbym raczej na to, żeby wykorzystać ten czas e, maksymalnie po to, żeby pokazać, że już w tym momencie, w tych warunkach posiadamy zdolności do wprowadzenia zmian w tym zakresie, które, e, który jest nam dostępny i ewentualnie e, e, przyspieszył kolejne wybory, tak żeby na fali tego optymizmu jeszcze ten wynik poprawić. No tutaj jest duży argument po stronie e, cis -y, bo e, ewentualne mm, Fundusze europejskie, które są poblokowane teraz, w wyniku wyborów ewentualnie wygranych przez Tise, mogą trafić na Węgry. Więc Węgrzy no, pewnego oddechu nabiorą, no, bo to są duże pieniądze jak na w sumie niezbyt duży i niezbyt liczny kraj. To prawda, to może być zastrzyk, który pozwoli, pozwoli nabrać, nabrać sił na, na te pierwsze reformy, na to pierwsze rozbijanie betonu. No jednak przez 16 lat można, można mocno przebudować państwo. Więc w tej, w tej, w tej sytuacji, w tej sytuacji, jeżeli Komisja Europejska będzie życzliwa w przypadku, w przypadku zwycięstwa Petera Modiara i, i Tysy, to to może to być dodatkowy taki czynnik stymulujący, który, który jeszcze tę popularność podniesie. Jeszcze jedno zasadnicze pytanie w tym, w tym miejscu się pojawia. Czy Węgrzy, którzy głosowali za Orbanem ze strachu przed utratą raz, że pracy, dwa przed ewentualnymi, przed ewentualnymi kłopotami, nazwijmy to delikatnie, czy oni w sytuacji nawet tego minimalnego zwycięstwa Tysy nie stwierdzą, że Faktycznie może warto byłoby w nich zagłosować. Ja y, czytałem już dawno, dawno temu historię Węgier z dużym, y, z dużym zainteresowaniem i chciałem wrócić na chwilę do tej najnowszej, znaczy może nie najnowszej, ale tej historii z początku wieku. Mhm. Y, I zauważyłem pewne podobieństwo, proszę mnie w razie czego bo ja jestem skromnym tylko dziennikarzem Polskiego Radia, a pan jest zdawcą tematu. Widzę pewną zbieżność w postępowaniu Wiktora Orbana i admirała Hortiego, bo obydwaj związali się z no, krajami nieprzyjaznymi wobec reszty Europy i reszty świata. Motywowali swoje to przywiązanie czy związanie dobrem swojej ojczyzny. No, admirał Horty rzeczywiście w czasie II wojny światowej nie robił krzywdy Polakom, wręcz odwrotnie wspomagał. Przeciwstawił się deportacji Żydów z terenu właśnie Węgier. No, ale wysyłał swoje wojska, swoje armie na przykład na teren w czasie II wojny światowej, na tereny Ukrainy i Białorusi. Te wojska brały udział tam w pacyfikacjach. Więc postać Niejednoznaczna. Podobnie no, zachowuje się oczywiście. Wojsk nie wysyłał, nie robił żadnych y, napadów zbrojnych. Wiktor Orban, no ale bardzo bliskie związki z Moskwą, tak bliskie, że wszystkie informacje z posiedzeń europejskich przywódców docierały bardzo szybko do Moskwy. No, można by powiedzieć wręcz niezwłocznie. Natomiast wspomniał pan redaktor że jest pan, pan redaktor właśnie, skromnym redaktorem polskiego radia. Ja z kolei jestem skromnym naukowcem i wiem, że nie każda korelacja jest implikacją, to znaczy, że nie każde współwystępowanie podobnych sytuacji powoduje pewne wynikanie. I tutaj byłbym bardzo ostrożny, bo jednak zarówno Horti, tak Horti działał w bardzo bardzo specyficznych e, uwarunkowaniach, e, czy to geopolitycznych, bardzo czy to trudnych kulturowych. Trzeba powiedzieć. Tak, to prawda, to prawda. I bardzo trudno być, e, być kryształowym bohaterem w tego typu czasach mro mroku. Mm. W przypadku Orbana myślę, że możemy być nieco bardziej krytyczni. Trudno nam, ludziom, ludziom Zachodu, twierdzić, że wspieranie, wspieranie Moskwy, czy opowiadanie się po stronie Moskwy, czy donoszenie na swój. Krąg cywilizacyjny jest czymś moralnie poprawnym. Ale to jeżeli chodzi o kwestie etyczne. Natomiast bardziej, bardziej intrygujący jest fakt, że przecież Orban jeszcze kilka kilkadziesiąt lat temu, trzydzieści lat temu niecałe sam krzyczał Rosjanie do domu. No, ta są, takie, jest... są takie zdjęcia, są takie filmy przecież, gdzie Orban nie wygląda jak Orban, a wygląda jak jedna piąta Orbana, bo wtedy tak, <laughs> bo wtedy tak wyglądał. No, wszyscy wyglądaliśmy te 30 lat temu nieco, nieco, czy 30 kilka, bo to 89 roku. Zdjęcia 36 lat temu, siedem. Okay. wyglądaliśmy zupełnie inaczej, niż prawda. No, to jednak czas no. płynie, ale, ale rzeczywiście no, Orban był demokratą, liberałem o poglądach bardzo bliskich liberalnej Europie. No przecież bardzo bliskie związki z polskimi liberałami przecież ówczesnymi były. Panie redaktorze, szanowni państwo, to jest postać podobnie jak cały obecny węgierski establishment dla nas bardzo mglista i to jest też dla samych Węgrów bardzo tajemnicze skąd to się bierze. My się tylko domyślaliśmy przez lata, badając pewne trendy, pewne zmiany, pewne czynniki, które wpływały na różne węgierskie decyzje polityczne, skąd to może wynikać. Wszyscy zakładaliśmy, że to może być taki um, niedemokratyczny pragmatyzm. To mogło być działanie, które było obliczone na, po pierwsze, utrzymanie się przy władzy, ale po drugie na takie balansowanie pomiędzy różnymi siłami politycznymi, wszędzie, że Węgrzy są małym, małym państwem ale wielkim narodem, które pozwoli jednocześnie nie konfliktować się czy to z Federacją Rosyjską, czy to z Turcją, Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, ale w pewnym momencie w miarę tego jak świat się zmieniał i sytuacja na świecie stawała się coraz trudniejsza, to przestało być możliwe. Tutaj można by było pewnej analogii nawiązać, kiedy Polska balansowała pomiędzy różnymi siłami w dwudziestoleciu międzywojennym. I też to nie wyszło nam na dobre, ale to tylko tak humorystycznie. natomiast no, nie, natomiast... humorystycznie. Wie pan, panie Arturze, to wcale nie jest humorystyczne, to jest tragiczne i to historia uczy, prawda? By, tak, no być być może pewną naukę z tego wyciągnęliśmy. A Węgrzy? No właśnie dlatego to jest humorystyczne, że Orban się na tej historii nie nauczył, e, więc tutaj do, do, do tego dążyłem. Natomiast e, ważne jest to, co wyniknęło w ostatnich tygodniach, czyli te związki z, z Federacją Rosyjską, które w pewien sposób te przypuszczenia, o których przed chwilą wspomniałem, m, zaczęły legitymizować, to znaczy, że ktoś gdzieś y, w jakiejś agenturze, w jakichś strefach w posiada wystarczająco silne narzędzia nacisku na władzę węgierską, żeby w tak y, bezpośredni sposób y, ich sobie podporządkować. I y, y, y, to do tego, do tego, jeżeli chodzi o tę ewolucję y, Orbana zmierzałem. A jak pan sądzi, czy te wybory odbyły o liczenie głosów, bo nie rzecz jest w samym akcie wyborczym, czyli wrzuceniu karty wyborczej do urny. Rzecz jest w liczeniu głosów. Czy sądzi pan, że te wybory odbędą się do końca w sposób przejrzysty, jasny, uczciwy? Czy nie będzie, zwłaszcza na prowincji, jakichś prób no, przechylenia szali ewentualnie, bo przecież nie wiemy jak wygląda sytuacja, ale ewentualnie przechylenia szali jednak w kierunku do Fideszu? Te próby niestety, ale już miały miejsce w, w ciągu dzisiejszego dnia, bo, bo znane, są, znane są już fakty na przykład przekupywania mniejszości romskich czy dowożenia wyborców w Siedmiogrodzie w Transylwanii, czyli w, w mniejszości, mniejszości węgierskiej. Pięciokilowymi paczkami żywnościowymi próbowano przekupywać węgierskich Romów. Dokładnie. Więc tego typu, tego typu zabiegi już miały miejsce. Sam fakt wczorajszej potężnej ofensywy dezinformacyjnej na telegramie, która z, z tego co jeden z instytutów badawczych stwierdził miała miejsce z adresów rosyjskich, też pokazuje, że to zaangażowanie jest wspierające Fidesz, jest, jest bardzo silne, jeżeli chodzi o, o siły zewnętrzne, nazwijmy to dyplomatycznie. Więc na tym etapie już mieliśmy. Pewne, pewne problemy. Pytanie jest teraz e, kategorii o, skalę. Takiej, o, raz, że o skalę, ale właśnie o to, o co pan redaktor zapytał, czyli o sam fakt liczenia głosów. E, wiemy, że te wybory są bardzo, bardzo wrażliwe, są na uwadze całego świata, y, któremu na, na Węgrzech zależy. Obserwatorów też jest więcej niż zwykle, więc pewne bezpieczeństwo. Ale są też obserw obserwatorzy rosyjscy postaci, Dla które się w ogóle nie powinny w kraju Unii Europejskiej pokazać. Pojawić, tak. Dlatego wspomniałem, że tutaj oczy całego świata, którym na Węgrzech zależy, są na Węgry zwrócone. <śmiech> nie, nie różnicowałem. Bardzo trudno jest mi to określić. Bardzo trudno jest mi to określić jednoznacznie czy, czy w sposób, który mógłbym poręczyć, bo to jest dla nas bardzo dużo niewiadoma, dużo niewiadoma. Nie mieliśmy jeszcze do czynienia z, z tego typu sytuacją na węgrzech. No musimy cierpliwie czekać. Bardzo panu dziękuję, Piotr Piętka. Przepraszam, Artur Lorek, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przywołałem naszego korespondenta. Bardzo pana przepraszam za to. E, w każdym razie, Przypominam o godzinie 22 węgierski wieczór w polskim radiu 24. Nowego Zapraszamy wieczka. państwa. Dziękuję za rozmowę! Reklama: Ależ się...